nie doprowadziłem do zguby nikogo z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr dobył miecza, zadał cios słudze arcykapłana i uciął mu prawe ucho. Sługa ten miał na imię Malchus. Jezus jednak rozkazał – schowaj miecz. Czy nie mam pić z kielicha goryczy, który podaje mi ojciec? W tym momencie... Żołnierze rzymscy, ich dowódca i strażnicy żydowscy pochwycili Jezusa i związali. Następnie zaprowadzili go do Annasza. Był on teściem Kajfasza, który w tym roku pełnił urząd arcykapłana. To Kajfasz swego czasu zdradził Żydom, niech raczej jeden człowiek umrze za cały naród. Szymon Piotr i jeszcze jeden uczeń poszli mimo wszystko z Jezusem. Uczeń ten znany był arcykapłanowi i w ślad za Jezusem dostał się na dziedziniec pałacu arcykapłańskiego. Piotr natomiast zatrzymał się na zewnątrz przed bramą. Wtedy ten uczeń, znany arcykapłanowi, wyszedł, poprosił odźwierną i wprowadził Piotra na dziedziniec. A odźwierna spytała Piotra, czy ty także jesteś uczniem tego człowieka? Piotr odpowiedział, nie. Tymczasem słudzy i strażnicy świątyni rozpalili ognisko, stanęli dokoła i grzali się, bo było zimno. Piotr również stanął wśród nich i grzał się. Arcykaplan Przesłuchiwał właśnie Jezusa w sprawie Jego uczniów i Jego nauki. Jezus oświadczył, mówiłem jawnie wobec świata. Nauczałem zawsze w synagodze i świątyni, gdzie gromadzą się wszyscy Żydzi, a nigdy nie mówiłem potajemnie. Dlaczego mnie wypytujesz? Zapytaj tych, którzy mnie słuchali. Oni wiedzą, co im mówiłem. Po tej odpowiedzi jeden ze stojących obok strażników uderzył Jezusa w twarz i krzyknął – Tak odpowiadasz arcykapłanowi. Na to Jezus, jeżeli powiedziałem coś niestosownego, udowodnij mi to, a jeśli miałem rację, to dlaczego mnie bijesz? Wtedy Annasz odesłał go związanego do arcykapłana. Kaifasza Szymon Piotr wciąż jeszcze stał przy ogniu i grzał się zapytano go znowu czy i ty należysz do jego uczniów a on zaprzeczył nie należę Jeden z spośród służących arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął ucho, zapytał, czy to nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył, a w tym momencie rozległo się pianie koguta. Wczesnym rankiem zaprowadzono Jezusa od Kajfasza do pretorium. Żydzi jednak nie weszli do pretorium, by się rytualnie nie splamić, chcieli bowiem spożywać ucztę paschalną. Wobec tego Piłat wyszedł do nich i zapytał: Jakie oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi? Odpowiedzieli: Gdyby to nie był przestępca, nie przekazalibyśmy go tobie. Wówczas rzekł im Piłat Zabierzcie go i osądźcie według swojego prawa Żydzi odpowiedzieli Nam nie wolno zabijać Tak spełniła się zapowiedź Jezusa W jaki sposób umrze Piłat wszedł z powrotem do pretorium Wezwał Jezusa i zapytał go Czy ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział czy to pytanie pochodzi od Ciebie samego, czy też inni Cię o tym donieśli? Na to Piłat. Czy ja jestem Żydem? Twój naród, i kapłani, postawili Cię przed moim sądem. Co takiego zrobiłeś? Jezus dał taką odpowiedź. Moje królestwo nie pochodzi z tego świata. Gdyby tak było... To moi podwładni walczyliby, abym nie dostał się w ręce Żydów, ale moje królestwo nie jest stąd. Wtedy Piłat stwierdził, więc jednak jesteś królem. To ty mówisz, że jestem królem, odpowiedział Jezus. Urodziłem się i przyszedłem na świat po to, żeby świadczyć o prawdzie. Każdy, kto żyje prawdą, jest mi posłuszny. Piłat na to. A cóż jest prawdą? Po tych słowach wyszedł znowu do Żydów i oznajmił im. Ja nie stwierdzam w nim żadnej winy. Jest jednak taki zwyczaj, że w święto Paschy uwalniam wam jednego więźnia. Chcecie więc, bym uwolnił wam króla Żydów? Wtedy zaczęli głośno wołać nie tego, ale Bar Abbe. A Bar Abba był zbrodniarzem.